Z czyściec? Nie, nie znam tego miejsca. To nie jest rzeczywistość, jaką znam. Jesteś jej pozbawiony, Adamie. Co ty tu robisz? Jestem Twoim głosem myślowym. Nie poznajesz mnie? Jesteś zawieszony w czasu przestrzeni. Trzeci wymiar, jaki znasz, jest projekcją wymiarów, których do tej pory nie znałeś. Pozwól unieść się energii. Poznasz i zrozumiesz to, czego do tej pory nie rozumiałeś. Myśl świadomie, otwórz umysł. Prowadziłeś mnie ku bramom piekielnym, wprost do źródła zła. Jestem temu przeciwny. Ty sam wykreowałeś sobie swój los. Czym jest los? Czym jest przypadek? Czy one istnieją? Świat, który widziałeś był światem wykreowanym. Stworzyłeś strukturę swojej rzeczywistości, widząc go oczami wyobraźni, lecz wcześniej zepsuł to ci wyobraźnię jej pogląd na otaczającą się rzeczywistość. Kto ją zepsuł? Być może to zło, o którym wcześniej wspominałeś. Znów tu jestem, przecież to nie wspaniałe. Nie wiem, co o tym myśleć. Nie myśl, zrozumiesz, gdy zobaczysz to, czego nie dostrzegałeś przez całe swoje życie. Ono się jeszcze nie skończyło, Adamie.